Rozdział czwarty Hen daleko, dokładnie w przeciwległym ramieniu spiralnym galaktyki, 500 tysięcy lat świetlnych od gwiazdy Słońce, przez morza Damogranu pędził Zafod Bibelbrox, prezydent imperialnego rządu galaktycznego. Jego deltoidalna łódź z napędem jonowym błyskała i migotała w jaskrawym świetle damograńskiego dnia. Damogran gorący, damogran daleki, damogran prawie zupełnie nieznana planeta. Damogran tajna baza serca ze złota. Łódź śmigała po wodzie. Dotarcie do celu zajęło jej nieco czasu, gdyż Damogran jest niepraktycznie urządzony. Składa się z samych średnich i dużych pustynnych wysp, oddzielonych od siebie bardzo ładnymi, ale denerwująco ogromnymi oceanami. Łódź pędziła dalej. Z powodu topograficznych dziwactw Damogran pozostawał planetą bezludną, i dlatego został wybrany przez imperialny rząd galaktyczny do realizacji projektu Serce ze Złota. Planeta była bardzo odludna, a projekt Serce ze Złota ściśle tajny. Łódź podskakując i świszcząc rwała przez morze rozciągające się między głównymi wyspami jedynego użytecznej wielkości archipelagu na planecie. Zafot Brox płynął z miniaturowego kosmodromu na wyspie wielkanocnej. Nazwa była wynikiem zupełnie przypadkowego zbiegu okoliczności. W Lingwie wielkanocny znaczy mały, płaski i jasnobrązowy. Na wyspę, gdzie budowano serce ze złota, która w wyniku innego, nieistotnego zbiegu okoliczności nazywała się Francja. Jednym z ubocznych efektów pracy nad sercem ze złota był szereg dość nieważnych zbiegów okoliczności. Nie było jednak zbiegiem okoliczności to, że dzisiaj, gdy miał nastąpić kulminacyjny moment programu, kiedy nareszcie zostanie pokazane zdziwionej galaktyce serce ze złota, miał to być równocześnie kulminacyjny moment w życiu zafoda Bibelbroxa. Tylko ze względu na tę chwilę podjął decyzję, by ubiegać się o prezydenturę. Decyzję, która spowodowała rozejście się po całej imperialnej galaktyce gwałtownych fal niedowierzania. Zafot z Prezydentem? Chyba nie ten zawod Bibelbrox. Chyba nie tym prezydentem. Wielu uznało ten fakt za przekonujący dowód na to, że całe stworzenie wreszcie dostało chyzia. Zafod wyszczerzył zęby i dodał jeszcze trochę gazu. Zafod Bibelbrox? Awanturnik, były hipis, światowiec, hochsztapler, bardzo możliwe, mistrz chorobliwej autokreacji, nieudacznik w związkach z kobietami, często uważany za kompletnie pomylonego prezydentem? Nie, nikt nie dostał chyzia. Przynajmniej nie takiego. Tylko sześć osób w całej galaktyce znało zasadę, według której jest rządzona i wiedziało, że gdy Zafot Bibelbrox oświadczył, iż zamierza ubiegać się o prezydenturę, sprawa staje się mniej więcej feta compli. Zafot Bibelbrox był idealnym mięsem prezydenckim. Zupełnie nie rozumieli, dlaczego Brooks zdecydował się na ten krok. Zafot wszedł w ostry zakręt i prysnął ogromną strugą wody w słońce. Dziś nareszcie nadszedł ów dzień, w którym wszyscy zrozumieją, co planował. To dlatego dnia Zafot Bibelbrox bił się o prezydenturę. Poza tym dziś miał dwusetne urodziny, ale był to jedynie kolejny nieistotny zbieg okoliczności. Prowadził łódź przez morza Damogranu i uśmiechał się pod nosem na myśl, jak wspaniały, ekscytujący dzień się zapowiada. Wygodnie się rozparł i leniwie ułożył dwie ręce na oparciu fotela. Sterował dodatkową ręką, którą kazał sobie niedawno dorobić pod prawą pachą, by się poprawić w boksie na nartach. Ej, ty! zajodłował radośnie sam do siebie. Niezły z ciebie spryciarz! Nerwy grały mu jednak piosenkę w tonacji przenikliwszej niż dźwięk gwizdka na psy. Wyspa Francja była piaszczystym półksiężycem o długości około trzydziestu kilometrów i w środku szerokości ośmiu. Tak naprawdę wydawała się istnieć nie po to, aby być wyspą, a narzędziem do pokazania rozmachu i profilu Wielkiej Zatoki. Wrażenie nasilało jeszcze to, że wewnętrzny brzeg półksiężyca tworzyły pionowe klify. Po zewnętrznej stronie półksiężyca grunt łagodnie opadał przez osiem kilometrów. Na szczycie urwiska stał komitet powitalny. Składał się głównie z inżynierów i naukowców, którzy zbudowali serce ze złota. Przede wszystkim humanoidów, choć tu i tam kręciło się kilku płazoidalnych atomajnerów, dwóch lub trzech zielonych sylfidopodobnych obywateli Maxi Megalonu, jeden lub dwóch ośmionogich fizukturalistów oraz jeden Hulu-Wu. Hulu to superinteligentny cień o błękitnym zabarwieniu. Wszyscy poza hulu paradowali w wielokolorowych, galowych kitlach laboratoryjnych. hulu został z tej okazji chwilowo wpromieniowany w nieużywany pryzmat. Wszystkich przejmował dreszcz niezwykłego podniecenia. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego dotarli do ostatecznych granic praw fizyki i przekroczyli je. Przebudowywali atomową strukturę materii, naginali, wykręcali i łamali prawa możliwego i niemożliwego, a jednak wyglądało na to, że najbardziej podniecająca ze wszystkiego jest możliwość spotkania się z człowiekiem z pomarańczową szarfą wokół szyi. Pomarańczowa szarfa jest tradycyjnym symbolem prezydenta galaktyki. Pewnie niewiele by się zmieniło, gdyby mieli świadomość, jaką władzę ma w rzeczywistości prezydent galaktyki. Żadną. Tylko część osób w całej galaktyce wiedziało, że zadanie prezydenta galaktyki nie polega na sprawowaniu władzy, lecz odwracaniu uwagi. Zafot Bibelbrox zadziwiająco dobrze sterował. Oślepiony słońcem i olśniony kunsztem sterowniczym tłum westchnął głośno, gdy prezydencki ślizgacz świsnął wokół szpicy lądu do zatoki. Łódź błyskała i świeciła, sunąc szerokimi, łagodnymi zakolami. Wcale nie potrzebowała dotykać wody, gdyż spoczywała na poduszce zjonizowanych atomów. Dla efektu wyposażono ją jednak w cienkie miecze, które mogły być opuszczane w morze. To one cięły wodę, która z sykiem strzelała wysoko w górę. One karbowały głębokie nacięcia w morzu, które kołysało się od tego jak szalone i pieniądz się spadało w kilwaterze, gdy łódź gnała dalej. Zafod kochał show. W tym był królem. Szarpnął kierownicą, i łódź w dzikim, hamującym poślizgu zarzuciła tuż pod skalną ścianą. Zatrzymała się, lekko podrygując na kołyszących ją falach. W kilka sekund Zafod wybiegł na pokład. Pomachał ręką i wyszczerzył zęby do ponad trzech bilionów ludzi. Te trzy biliony nie były obecne osobiście. Śledziły każdy jego gest oczami małej, zrobotyzowanej kamery przekazu trójwymiarowego – która poddańczo unosiła się nieopodal w powietrzu. Szpasy prezydenta zapewniały programom trójwymiarowym szaloną popularność, ale w końcu zostały wymyślone w celu ich pokazywania. Znów się wyszczerzył. Trzy biliony i sześć osób nie miało o tym pojęcia, ale dzisiejszy dzień będzie większym szpasem niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Kamera robot zrobiła najazd, by pokazać zbliżenie popularniejszej z jego głów i Zafot jeszcze raz pomachał ręką. Jeśli pominąć dodatkową głowę i trzecią rękę, wyglądał z grubsza jak humanoid. Rozczochrane włosy odstawały mu we wszystkie strony, w niebieskich oczach błyszczało coś zupełnie niemożliwego do zdefiniowania, oba podbródki niemal zawsze były nieogolone. Do łodzi podpłynęła przezroczysta sześciometrowa kula, która podskakiwała i kołysała się, pobłyskując w jaskrawym słońcu. W jej wnętrzu unosiła się obszerna półkolista sofa, obita wspaniałą czerwoną skórą. Im bardziej kula podskakiwała i kołysała się, tym spokojniej wisiała sofa, niewzruszona jak wyściełana skała kolejny efekt ciarski szczegół. Zafot przeszedł przez ścianę kuli i wygodnie się rozsiadł. Dwie ręce położył na oparciu, trzecią strzepnął z kolana pyłek. Z uśmiechami na twarzach rozglądał się dookoła. Stopy oparł na podwyższeniu. Za chwilę pomyślał, zacznę krzyczeć. Woda pod przezroczystym bąblem zagotowała się, zakotłowała i wytrysnęła w górę. Bąbel wzleciał, podskakując i kołysząc się na strumieniu. Unosił się wyżej i wyżej, rzucając na mijane skały snopy światła. Zawisł nieruchomo nad urwiskiem. Słup wody nagle się zapadł, waląc w morze setki metrów niżej. Zafot uśmiechnął się, wyobrażając sobie, jak musi wyglądać. Naprawdę śmieszny sposób poruszania się, ale jakże piękny. Zawieszona nad szczytem urwiska sfera przez moment się zawahała. Potem jednak opadła na pochylnie z szynami i potoczyła się, by dotrzeć do małej, wklęsłej platformy, gdzie z lekkim wstrząsem stanęła. Przy gigantycznym aplauzie Zafot wysiadł z bąbla. Jego pomarańczowa szarfa płonęła w słońcu. Prezydent Galaktyki przybył. Czekał, aż aplauz ucichnie, Potem podniósł dłoń w pozdrowieniu. Cześć! rzucił. Podpełzł pająk rządowy, próbując wcisnąć mu do ręki kopię przygotowanej mowy. Strony od trzeciej do siódmej oryginału aktualnie pływały rozmokłe kilka kilometrów przed zatoką, w otwartym morzu. Strony pierwsza i druga zostały uratowane przez damograńskiego orła wachlarza grzebieniastego i wkomponowane w gniazdo o niezwykle nowatorskim kształcie, który sam wymyślił. Gniazdo było zbudowane głównie z papier masze i świeżo wylęgły orzełek mógł robić, co chciał, a i tak nie udałoby mu się zwiać. Damograński orzeł Wachlarz grzebieniasty słyszał o programie ochrony gatunków, lecz nie chciał mieć z nim nic wspólnego. Zafot Bibelbrox nie potrzebował napisanej dla niego mowy i uprzejmie unikał wzięcia tekstu, który podstawiał mu pająk. Cześć! powtórzył. Wszyscy promiennie się do niego uśmiechali. No, może prawie wszyscy. Dostrzegł w tłumie Trillian. Poderwał ją niedawno, odwiedzając dla żartu incognito pewną planetę. Dziewczyna była szczupła, smagła, humanoidalna, miała długie, falujące czarne włosy, pełne usta, wyglądający jak śmieszna mała gałka nos i zabawne brązowe oczy. W czerwonej, charakterystycznie zasupłanej na głowie chustce i długiej, powiewnej, brązowej sukni z jedwabiu wyglądała trochę jak arabka. Oczywiście nikt nigdy nie słyszał tu o arabach. Arabowie niedawno przestali istnieć, lecz gdyby nawet istnieli, byliby oddaleni od Damogranu o 500 tysięcy lat świetlnych. Trillian nie była nikim szczególnym, jak stwierdził Zafod. Jedynie dość dużo z nim podróżowała i mówiła szczerze, co o nim sądzi. Cześć, skarbie! Pozdrowił ją. Posłała mu szybki, skrępowany uśmiech i odwróciła głowę. Potem na chwilę znów spojrzała w jego stronę i uśmiechnęła się serdeczniej. On jednak już patrzył gdzie indziej. Cześć! Powtórzył do kilku kreatur z prasy, stojących w pobliżu i marzących, by skończył z tym cześć i zaczął mówić coś do cytowania. Wyszczerzył się do nich szczególnie wymownie. Wiedział bowiem, że za chwilę da im cytat, aż przysiądą. Następna jego wypowiedź na niewiele się jednak dziennikarzom przydała. Jeden z członków komitetu doszedł rozdrażniony do wniosku, że prezydent wyraźnie nie jest w nastroju do odczytywania pięknej mowy, którą mu napisano i nacisnął w kieszeni guzik zdalnego sterowania. Stojąca nieopodal, wybrzuszająca się wysoko w niebo, biała kopuła pękła, rozprysła się na kawałki i powoli zwinęła się pod ziemię. Wszyscy westchnęli, choć doskonale wiedzieli, że kopuła to zrobi, gdyż tak ją zbudowano. Ukazał się olbrzymi statek kosmiczny, długi na 150 metrów, wyglądający jak smukły but sportowy, śnieżnobiały i do szaleństwa piękny. W jego wnętrzu spoczywała niewidoczna mała złota skrzynka, zawierająca najbardziej wyrafinowane urządzenie jakie kiedykolwiek zrobiono. Urządzenie dzięki któremu statek stał się czymś wyjątkowym w historii galaktyki. Urządzenie, które dało statkowi jego imię, Serce Ze Złota. Rany, rzekł Zafot Brooks do Serca Ze Złota. Nie bardzo dało się powiedzieć co innego. Powtórzył kwestię, gdyż wiedział, że ze złości to prasę. Rany! tłum z oczekiwaniem wbił wzrok w prezydenta. Zafot pomachał Trillian, która uniosła brwi i patrzyła szeroko otwartymi oczami. Wiedziała, co zaraz powie i uważała Bibli Broksa za okropnego samochwały. Jest rzeczywiście fantastyczny, powiedział Zafot. Rzeczywiście naprawdę fantastyczny. Tak fantastycznie fantastyczny, że chętnie bym go ukradł. Wspaniały tekst prezydencki, zupełnie stylowy. Tłum zaśmiał się z uznaniem. Uszczęśliwieni reporterzy naciskali na guziki swych subeta newsomatów, a prezydent szczerzył zęby w uśmiechu. Uśmiechał się, lecz dusza wyła mu z rozpaczy. Macał leżącą spokojnie w kieszeni małą bombę, romantyczną. W końcu nie mógł dłużej wytrzymać. Uniósł głowy ku niebu, wydał z siebie złożony z durowych trójtonów dziki okrzyk bojowy, rzucił bombę i ruszył pędem przez morze nagle zamarłych, promiennych uśmiechów. Przypis dotyczący prezydenta imperium. Prezydent, pełen tytuł, prezydent imperialnego rządu galaktycznego. Określenie imperialny utrzymano, choć jest anachronizmem. Dziedziczny cesarz jest prawie martwy i to od wielu stuleci. W ostatnich momentach agonii został zamknięty w polu stazy, co utrzymuje go w stanie ciągłej niezmienności. Wszyscy jego spadkobiercy zdążyli dawno umrzeć, co oznacza, że bez drastycznych politycznych przemian władza w prosty i skuteczny sposób została przeniesiona o szczebel lub dwa w dół. Obecnie sprawuje ją gremium działające przedtem jako zwykli cesarscy doradcy. Zgromadzenie wybieralne, któremu przewodniczy wyłoniony z jego grona prezydent. W rzeczywistości władzy nie sprawuje żadna z tych instancji. Prezydent jest właściwie figurantem, nie piastuje władzy. Jest wprawdzie pozornie wybierany przez rząd, lecz cechy, którymi musi się wykazać, mają niewiele wspólnego z umiejętnościami przywódczymi, a dużo z umiejętnością subtelnego dozowania bezczelności. Z tego powodu prezydent jest osobistością pełną sprzeczności, denerwującym, choć fascynującym typem. Jego zadanie nie polega na rządzeniu, lecz odwracaniu uwagi Pod tym względem Zafod Bibelbrox jest jednym z najlepszych prezydentów, jakich kiedykolwiek miała galaktyka Dwa z dziesięciu dotychczasowych lat prezydentury spędził za kratkami z powodu malwersacji Bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że prezydent i rząd nie mają praktycznie żadnej władzy z tych zaś niewielu, tylko sześć wie, kto dzierży najwyższą władzę polityczną. Większość mieszkańców galaktyki wierzy po cichu, że ostatecznym procesem decyzyjnym kieruje komputer. Nic bardziej mylnego. Koniec przypisu.